Cały czas przygotowuję się do tego, by opowiedzieć Wam o kłamim Kilpatryku i o naprawdę ciężkich czasach dla miasta Detroit. Ciężkich czasach, które przeżywaliśmy i nadal przeżywamy tutaj w tej części stanu Michigan. Jak sami wiecie już od wielu, wielu odcinków mówię o tym, jak było źle i jak nadal jest źle e, dzięki e, administracji kłomiego Kilpatricka, ale ten podcast mam nadzieję już niedługo zostanie skończony i go usłyszycie. E, dzisiaj chciałbym mówić też o problemach finansowych, problemach finansowych przemysłu filmowego. E, niestety nowy e, gubernator stanu Michigan, pan Rick Snyder, e, zaproponował wyeliminowanie obecnych e, ulg podatkowych. Podatkowych dla firm produkujących filmy tutaj w Michigan. Całkiem niedawno, dawna, poprzednia gubernator, pani Jennifer Granholm zaproponowała, żeby firmy, które kręcą filmy w Michigan, żeby dostawały bardzo duży upust, jeśli chodzi o podatki, zwrot podatku, w tamtym roku, yy, tylko... Tylko w tamtym roku 60 milionów dolarów stan oddał tym firmom właśnie w postaci ulg podatkowych. i Naprawdę był to najbardziej, korzystny, najbardziej korzystna sytuacja, największe ulgi w całych Stanach Zjednoczonych. W żadnym innym stanie takich dużych ulg firmy produkujące filmy nie dostawały tylko w Michigan. No i od razu bardzo, bardzo dużo filmów zaczęło powstawać w Michigan. Serial Detroit 187 jest właśnie kręcony też w Detroit. Transformers, pierwsza, druga, trzecia część, chociażby film Grand Torino i wiele, wiele, wiele innych filmów, które niedługo będą wchodziły na ekrany na ekrany kin na całym świecie były właśnie kręcone w Detroit. No ale tak jak powiedziałem, obecny gubernator powiedział chwileczkę, chwileczkę, zbyt dużo pieniędzy na to tracimy i zaproponował, żeby tylko 25 milionów dolarów w roku fiskalnym 2012-2013 przeznaczyć właśnie na te ulgi podatkowe. Zdaniem wszystkich ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób zaangażowani w przemysł filmowy w Michigan to jest stanowczo za mało. No i całkiem niedawno w ubiegłym tygodniu w mieście Livonia, w mieście znajdującym się w metropolii Detroit doszło do spotkania właśnie ludzi, którzy są związani z przemysłem, z przemysłem filmowym filmowym Były między, był między innymi gwiazdy a, filmu, byli ludzie, którzy a, piszą o filmach, byli a, dziennikarze z Detroit Free Press, a, aktor Jeff Daniels, producenci, ludzie z Hollywood błagali o to, żeby nie eliminować właśnie tego zwrotu z podatków. W następnym miesiącu będzie najprawdopodobniej duży protest, o którym na pewno będziecie słyszeć. Protest mający na celu przekonanie gubernatora, żeby jednak nie likwidował tego zwrotu z podatku. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że naprawdę no Detroit od Detroit, cały stan Michigan od jakiegoś czasu bardzo cierpi z powodu byłego mam nadzieję kryzysu przemysłu samochodowego bardzo dużo ludzi straciło pracę i na miejscu e, chociażby fabryk zamkniętych fabryk samochodów powstają studia filmowe i tam można było naprawdę zatrudniać dużo ludzi e, dużo ludzi znajduje pracę przy produkcji filmu dużo ludzi znajduje pracę przy e, jakichkolwiek innych w jakichkolwiek innych film, firmach które m, współpracują właśnie z firmami produkującymi filmy także naprawdę e, to było jakieś takie światełko w tunelu dla całego Michigan na no, teraz Gubernator coś takiego próbuje obciąć, zmienić i naprawdę ludzie bardzo, bardzo są przeciwko jego działaniom właśnie na tym polu. A mówiąc już o gubernatorze, mówiąc o zmianach... Stan Michigan, jako, nie, jako, nie, jako jeden z niewielu, coś strasznie mi się dzisiaj język plącze. Stan Michigan, jako jeden z niewielu stanów w Stanach Zjednoczonych, nadal w tym stanie, w Michigan obowiązuje prawo mówiące o tym, że każda jedna rzecz na półce, w sklepie, każdy jeden produkt na sprzedaż powinien mieć swoją indywidualną cenę. Czyli człowiek pracujący w sklepie, wyjmujący. Powiedzmy Słoik z dżemem ze zbiorczego dużego opakowania, stawiający go na, na półce sklepowej powinien mieć metkownicę i oznaczyć jaka jest cena danego produktu. Każdy jeden pojedynczy produkt powinien być z ceną z jednej strony dla osób na przykład starszych, które mają problemy powiedzmy z, z, ze wzrokiem to jest na pewno bardzo dobre dlatego, że nie muszą szukać na wielkiej półce jakaś cena danego produktu tylko mają od razu wydrukowane to na produkcję, to jest na pewno dobre, ale z drugiej strony zdaniem gubernatora stanu pana Ricka Snydera bardzo dużo pieniędzy traci się właśnie na to, żeby zatrudniać ludzi, którzy muszą wszystko ometkować to nawet może być 2 miliardy dolarów rocznie według szacunków właśnie biura gubernatora. Ja w to nie wierzę. Rzeczywiście to jest niewyobrażalna kwota, ale może tak jest. No i w związku z tym właśnie pan Snyder chce wyeliminować to prawo. W innych Stanach, w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego prawa. Z jednej strony moim zdaniem, no rzeczywiście, jeśli to jest prawda, że takie pieniądze można zaoszczędzić, to jest to dobra rzecz, ale z drugiej strony zostawia się tutaj pole do działania nieuczciwym sprzedawcom, którzy po podejściu do kasy ustalają, patrząc na klienta, ustalają na ile go stać, żeby zapłacić na przykład za ten słoik dżemu, o którym mówiliśmy na samym początku. Także ja nie uważam, żeby to była do końca dobra metoda, chyba że rzeczywiście niesamowite zwroty pieniędzy będą ludzie, którzy są właścicielami sklepów mogli odnotować. Chociaż tak naprawdę nie sądzę, żeby tak było, Polski Detroit dla Polaków po polsku odwiedz www.polskiedetroit.com. No ale może teraz e, troszkę dobrych wiadomości. E, w ostatnim tygodniu w Michigan został otwarty pierwszy salon sprzedaży samochodów fiat. E, do tej pory e, nie widywało się w ogóle fiatów e, na ulicach e, Stanów Zjednoczonych ostatnimi czasy, dlatego że Fiat kiedyś był obecny w Stanach Zjednoczonych, no ale było to 27 lat temu. Koncert Fiata posiada 25% udziałów w Chryslerze, no i tak jak powiedziałem, wraca po 27 latach na ulicę Stanów Zjednoczonych. Fiat ma otworzyć docelowo 130 salonów sprzedaży swoich samochodów w Stanach, 3 mają być w Michigan no i jeden bardzo blisko mojego domu, dosłownie dwie mile od miejsca, gdzie mieszkam, z czego się bardzo cieszę, bo na pewno pójdę do tego salonu, żeby zobaczyć te samochodziki, nie miałam okazji ich oglądać, no wprawdzie były na auto show, na wystawie samochodów w Detroit, no ale prawdę powiedziawszy, aż tak bardzo mojej uwagi nie przykuwały, żeby poświęcić im parę czy parę minut tak jak powiedziałem trzy salony w Michigan. Fiat 500 będzie sprzedawany właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, no we Włoszech podobno się nazywa Cinquecento, chociaż z tego co pamiętam, dawno, dawno temu Cinquecento całkiem inaczej wyglądało niż ten Fiat 500, no ale z drugiej strony e, wszystko idzie naprzód i, i chyba teraz ta 500 rzeczywiście jest podobna e, do Cinquecento. E, Fiat, firma Fiat, e, do wszystkich właścicieli, od wszystkich właścicieli salonów e, sprzedaży Fiata tutaj w Stanach. E, wymagała, żeby Fiat był sprzedawany w oddzielnie, żeby to nie było w tym samym budynku czy w tym samym dziale czy części budynku, w którym sprzedawane są Chryslery, Jeepy, Dodge i Remy, tylko dlatego, żeby budować tą markę Fiata i to przywiązanie potencjalnego klienta do logo i do całej tej otoczki właśnie związanej z Fiatem. Niektórzy dealerzy tutaj w Michigan dostali pozwolenie od Fiata na to, żeby sprzedawać te samochody w takich tymczasowych miejscach, czyli gdzieś właśnie niedaleko, obok swoich normalnych siedzib, w których są sprzedawane Chryslery. No i na przykład Gulling, jeden z największych tutaj dealerów w Michigan, na razie sprzedaje to na Telegraf, na ulicy Telegraf, tam, gdzie ma swoją główną siedzibę, tam, gdzie sprzedaje Jeepan, ale najprawdopodobniej już niedługo zostanie, przeprowadzi się właśnie z Fiatem do Downtown Birmingham, bardzo takiej fajnej dzielnicy, fajnego miasta tutaj w metropolii Detroit. Z jednej strony no bardzo się cieszę, że takie małe samochody znowu wracają na ulicę Stanów. Pamiętam, jak otwierano pierwszego dealera samochodu Smart no i większość Amerykanów uważało jadąc takim samochodem przy spotkaniu z wielkim 18-kołowym Tirem taki samochód nie ma szans, no ale z drugiej strony jakiś samochód ma szansę przy spotkaniu z takim wielkim tirem. Cena Fiata 500 w Stanach, 15 500 dolarów, uważam, że bardzo wysoka. Tym bardziej, że ludzie, patrząc teraz na to, co dzieje się w Libii, między innymi w Libii, mogą wybrać samochody elektryczne czy hybrydowe zamiast takiego małego benzynowego fiacika. No i 15 tysięcy, ja myślę, że to jest troszeczkę za dużo. Gdyby ten samochód kosztował 10-11, wtedy jak najbardziej młodzi ludzie, wydaje mi się, żeby kupowali ten samochód. No ale 15 tysięcy, 500 moim zdaniem troszeczkę za dużo. PolishDetroit.com no to może troszkę o sporcie. E, źle się dzieje wśród Pistonsów, wśród e, zawodników Detroit Pistons, czyli naszych e, koszykarzy. E, wczoraj miała miejsce sytuacja, która chyba nigdy wcześniej nie zdarzyła się w historii klubu. E, na porannym treningu nie pojawiło się większość zawodników. E, niektórzy byli usprawiedliwieni ze względu na stan zdrowia czy jakieś tam kłopoty rodzinne, ale większość niestety nie. No i podczas meczu trener, pan John Kuster, zadecydował, że tylko sześciu graczy z 13 bodajże, którzy powinni, mogliby grać, grało. Także bardzo to jest dziwne. Przypominam dla tych, tym wszystkim, którzy nie wiedzą na czym polega koszykówka i jak dużo osób może przebywać, zawodników jednej drużyny może przebywać na parkiecie, na boisku. Ta liczba tylko pięciu, także sześciu graczy to jest naprawdę bardzo mało. No wiadomo, że są częste zmiany w koszykówce i troszeczkę więcej osób tych zmienników powinno siedzieć na tej ławce i czekać na zmianę, a tu tylko jeden zawodnik był. Był przez trenera namaszczony do tego, żeby mógł dawać zmiany zawodnikom przebywającym na parkiecie. Także sześciu zawodników bardzo mało. E, oprócz tego w pierwszej połowie meczu John Custer dostał dwa faule techniczne. E, tak, Trener może dostawać faule. E, no i przewinienia techniczne powinienem raczej powiedzieć. E, no i w związku z tym po, dostaniu, po otrzymaniu drugiego przewinienia technicznego trener ma obowiązek opuścić halę, pójść do szatni. Nie może E, trenować, czy, czy, czy zarządzać powiedzmy w cudzysłowie e, tą drużyną. E, no i co się okazało? Większość zawodników śmiała się właśnie ze swojego trenera, że opuścił e, boisko e, Pojawiły się oczywiście plotki, że już niedługo trener zostanie pozbawiony swojej posady. Z jednej strony to zrozumiałe, no bo naprawdę są wielkie konflikty na polu trener-zawodnicy, no ale z drugiej strony w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu bunt zawodników przeciwko trenerowi, to jest coś, czego się raczej nie powinno robić, raczej powinno się to załatwiać jakiś troszeczkę inny sposób, rozmawiać, negocjować, a nie po prostu próbować wymóc zmianę trenera na właścicielach czy na głównym menadżerze drużyny właśnie w ten sposób, takim buntem. Bardzo mi smutno, że coś takiego się dzieje, bo naprawdę Detroit Pistons, jak sami pamiętacie, 2-3 lata temu była to świetna drużyna. Całkiem niedawno przecież zdobyli Mistrzostwo NBA, a w tym sezonie, najprawdopodobniej po raz kolejny będą mieli duże problemy z tym, żeby zakwalifikować się do dalszych rozgrywek, do tak zwanych playoffs. Najprawdopodobniej nie będą w playoffach i tak jak powiedziałem, no bardzo mi smutno, bo wszyscy jesteśmy świadkami upadku tej drużyny, naprawdę, naprawdę świetnej drużyny, no ale ale tak jak powiedziałam na samym początku, naprawdę źle się dzieje. Mam nadzieję, że szybko ta sytuacja, ta sytuacja zostanie rozwiązana no i znowu pistonsi zagoszczą na, na pierwszych stronach, nie tylko gazet w Detroit, ale w całych Stanach Zjednoczonych. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com. Może powolutku już będziemy kończyć. Na sam koniec jeszcze jedna informacja, jedna ciekawostka, jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Jakiś czas temu, bodajże półtora roku temu mówiłem Wam o hmm, takim ekspresie do kawy, ręcznym espresso machine, czyli ekspres robiący espresso. Ci, którzy lubią kawę, dobrze wiedzą o czym mówię, to nie jest taka lura w cudzysłowie, którą, którą się pije w większości amerykańskich biur, no ale prawdziwa włoska espresso, 12-13 lat temu, kiedy pierwszy raz pojechałem do Włoch i miałem okazję spróbować prawdziwego espresso, byłem w niebo wzięty. Dziwiłem się, że Włosi tak dużo tego espresso są w stanie wypić. Pamiętam, że po mojej pierwszej filiżance wielkości naparstka właśnie zawierającej espresso byłem bardzo naładowany energią, no ale, ale, ale sami sobie sami dobrze wiecie, jak to wygląda po wypiciu prawdziwego, dobrego espresso. No no i tego, od tego momentu zawsze, gdy, gdy byłem gdzieś za granicą, starałem się pić dobre espresso, chociaż też zdarzało się e, pić dobre espresso w Polsce. E, tutaj w Stanach e, zawsze zastanawiałem się, żeby kupić sobie wielką, wielką maszynę, taką na pół kuchni, e, robiącą dobre espresso, no ale a to brakowało e, miejsca, a to brakowało woli, no i nigdy nie kupiłem takiej dużej, m, dużej maszyny. Oczywiście miałem mniejsze, lepsze, gorsze, e, ale, ale, ale nigdy nie byłem zadowolony z jakości tej kawy. No i jakiś czas temu właśnie kupiłem sobie to ręczne, tą ręczną maszynkę do espresso, nazywa się... My Pressy Twist. Kiedy zobaczycie zdjęcie tej maszynki, pomyślicie sobie dziwnie to wygląda. Jak to jest możliwe, że taka mała maszyna może produkować dobre espresso, tym bardziej, że nie jest podłączona do prądu, tym bardziej, że nie jest duża. Jak to jest możliwe? No cóż, sekret tkwi w rączce tego urządzenia. W ogóle jak to urządzenie wygląda? Rączka, z małym przyciskiem połączona z taką dużą głowicą w której znajduje się zasobnik z kawą, chociaż nie jest to zasobnik taki kupowany w sklepie tylko zwykłe sitko, do którego sypiecie sami swoją kawę, no i na górę nakręca się taki mały zbiorniczek z wodą tak jak powiedziałem, sekret tkwi w rączce, rączkę się rozkręca i tam wkłada się nabój, tak jak kiedyś, starsi z Was na pewno pamiętają, tak jak się kiedyś wkładało do e, syfonów, e, jeśli nie wiecie, co to jest syfon, zapytajcie wujka Googlea, a jeśli nie, no to znajdziecie link na stronie polskie-detroit.com w notatkach do dzisiejszego podcastu. No i właśnie, taki mały nabój się wkręca w tę rączkę, zamyka się, no i właśnie powietrze sprężone znajdujące się w tym, chociaż nie jest to powietrze, to jest jakiś inny gaz, znajdujące się w tym naboju sprawia, że woda znajdująca się na górze tej głowicy Przechodzi przez ten mały zasobniczek, to mało sitko z kawu pod bardzo dużym ciśnieniem, no i wychodzi piękna kawa super espresso, super crema, tak się po angielsku mówi, nie wiem jak się mówi po polsku. Krem? Nie wiem. To białe coś, co się, coś, co się znajduje zawsze na espresso. Także... Naprawdę świetne urządzenie, kosztuje tylko 140 dolarów, oczywiście no, producenci tego urządzenia nie płacą mi za to, żeby je chwalić, e dzielę się z Wami tą informacją, bo myślę, że naprawdę warto to kupić, e w domu bardzo szybko to się robi, e ale zastanówcie się, jesteście gdzieś na jakimś kempingu, na jakimś pikniku, e pod namiotami, e gdziekolwiek i macie ochotę na bardzo dobre espresso? Właśnie to urządzenie jest odpowiedzią. Naprawdę, naprawdę polecam. Minusem jest to, że no trzeba raz na jakiś czas zmienić ten, ten nabój. Dosyć często jeden nabój wystarcza na cztery podwójne espresso albo osiem pojedynczych. No i drugim problemem, który zauważyłem, po dłuższym użytkowaniu tego urządzenia, dłuższym czyli, czyli miesiąc czy dwa uszczelki. Co jakiś czas trzeba wymieniać uszczelki dlatego, że no, cała ta głowica musi naprawdę być dobrze zabezpieczona, nie może być żadnych wycieków tego, tego gazu także jeśli macie ochotę na dobre espresso dobrą maszynę za nieduże pieniądze i naprawdę produkującą dobre espresso to właśnie pressy Twist. Link znajdziecie oczywiście na polskiedetroit.com w notatkach do dzisiejszego podcastu. Ja już się z Wami będę żegnał. Na sam koniec muzyka z serwisu podshow.com grupa Airport One w kawałku bass Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego weekendu. Na razie. Hej! Bye. Yeah.